W służbie małego sabotażu. Pierwsze zadanie dotyczyło fotografów. Instrukcja przyniesiona z góry stwierdzała, że liczni fotografowie warszawscy powystawiali w szafkach wystawowych fotografie żołnierzy niemieckich. Fotografowie demoralizują samych siebie i społeczeństwo, nadają ulicom Warszawy nieznośny wygląd ponieważ na kilkakrotne listowne wezwania Wawra tylko niewielka ich część zareagowała, usuwając fotografie Niemców, należy resztę nauczyć postawy obywatelskiej innymi sposobami. Tłuczenie szyb przymilającym się do klienteli nieprzyjacielskiej fotografom oto zadanie na najbliższą przyszłość. Stłuczenie szyby wystawowej wiosną 1941 roku nie było rzeczą łatwą psychicznie. Po pierwsze, ogromna większość zakładów mieści się na głównych ulicach miasta, na których o każdej porze jest duży ruch. Po drugie, w owym czasie miasto nie znało jeszcze żadnych akcji ulicznych. W owych czasach nikt do nikogo na ulicy nie strzelał, nikt nie wybijał szyb. Szyby fotografów miały być i były, Jednym z pierwszych aktów represyjnych wobec Polaków, którym brakowało kośćca obywatelskiego Wykonawcy tych represji, pionierzy słynnych później wyczynów ulicznych Zabierali się do swoich szyb z namaszczeniem, lękiem, z długotrwałym obmyślaniem planu I z wielkimi ostrożnościami Głośny brzęk rozpryskiwanej szyby wystawowej zdawał się i dla wykonawcy, i dla publiczności warszawskiej aktem równym wybuchowi maszyny piekielnej. W tej właśnie akcji fotograficznej wybił się na czoło Alek. Po jednym czy dwóch miesiącach, ostrożnie i skrupulatnie przygotowanych doświadczeniach, zachęcony powodzeniem, Zdecydował się na ryzykowną i pomysłową inicjatywę. Któregoś wczesnego ranka wsiadł na rower, zdjąwszy uprzednio numerek, do kieszeni włożył kilka sporych kawałków żelaza i ruszył na Marszałkowską. W pobliżu pierwszej witryny fotografa skręcił na chodnik, wyminął paru przechodniów i z całej siły walnął w szybę. Głośny brzęk tłuczonego szkła przygiął go do kierownicy. Stopy mimo woli mocniej zaczęły naciskać pedały. Nie oglądając się, skręcił na jezdnię i szybko pedałował przed siebie. Dopiero po minucie ochłonął z wrażenia i zauważył, że z prawej strony widać znów witrynę z fotografiami niemieckich żołnierzy. Skręcił, trzasnął z całej siły żelazem, aż szyba rozprysła się w drobne kawałki. Z bramy ktoś wyskoczył, wrzeszcząc głośno i Alek znów odruchowo przylgnął do kierownicy. Trzecia witryna z fotografiami niemieckimi, która wpadła mu w oczy, była na wprost dworca. O sto kroków stał policjant. Na rogu robotnicy ZOM przeprowadzali jakiś remont. Dozorcy zaczęli otwierać bramy, był spory ruch. Dziesiątki potrzeptów wzywało Alka, by nie patrzył na prowokującą witrynę i pędził dalej Ale nie mniej silny głos wewnętrzny kazał mu sięgnąć do kieszeni po dużą żelazną nakrętkę Przecież nigdzie nie widać żadnego Niemca Ci wszyscy na ulicy to Polacy Nie bój się chłopcze, szczęście sprzyjał odważnym, szeptał sam do siebie Rozsądek pokierował odwagą Alek zszedł z roweru i prowadząc go powoli w kierunku witryny, czekał na nadjeżdżający tramwaj. Gdy wozy tramwajowe z chrzęstem i zgrzytem wymijały fotografa, Alek zamachnął się i cisnął wielką nakrętką. Huk przejeżdżającego tramwaju zagłuszył brzęk szkła. Alek odjeżdżał powoli, oglądając się z uśmiechem na witrynę trzeciego fotografa. Był zdumiony. Ani policjant, ani robotnicy z ZOM, ani dozorcy domowi niczego nie zauważyli. Wobec tego czwartą szynę wywalił także przy akompaniamencie hałaśliwych zgrzytów tramwajowych i szczęśliwy wracał do domu. Jechał wyprostowany, uśmiechnięty. Chciał mu się śpiewać i pokrzykiwać. Dokonał dwóch rzeczy spełnił ponad normę przypadające nań zadanie oraz przed samym sobą odbył z dobrym wynikiem próbę odwagi. Akcja fotograficzna Wawra po kilku uporczywych miesiącach jej kontynuowania wydała doskonałe wyniki. Z ulic warszawskich zniknęły zupełnie fotografie mężczyzn w niemieckich mundurach. Natomiast druga akcja, prowadzona równocześnie z pierwszą nie dała tak dobrych wyników, choć włożono w nią dużo wysiłku i pomysłowości. Akcja miała przerwać chodzenie polskiej publiczności do kin, gdyż w kinach wyświetlano stale propagandowe dodatki niemieckie i czysty ich dochód szedł do kas propagandy niemieckiej. Jak w represjach fotograficznych wybił się Alek, tak w początkach pracy kinowej głośny stał się Rudy. Było to wtedy, gdy zaczynano dopiero szykany wobec publiczności kinowej. Zaczynano wstępnym, złośliwym sloganem wypisywanym kredą na murach. Tylko świnie siedzą w kinie. W druku slogan ten wygląda króciusieńko, ale gdy się go pisze dużymi literami na murze, staje się potwornym tasiemcem. Jego wypisywanie trwa, zda się, wieki. Ponieważ zaś napis musi być czytelny, każdą literę należy pisać równo, starannie i bez pośpiechu. Jakaż świetna szkoła panowania nad sobą. Napisałeś pierwszych parę liter, a oto ubezpieczający cię kolega ostrzega, że do rogu podchodzi przechodzień. Serce przyspiesza uderzenia, lecz dłoni nie wolno przyspieszyć ruchów kredy. Z drugiej strony ulicy słychać kroki. Niespokojny gwist zabezpieczającego uderza w uszy. Fala krwi napływa do mózgu. Przemożna pokusa krzyczy wprost w duszy, by przerwać, cisnąć kredę, biec. Ale dłoń spokojnie i równo kreśli koniec ostatniego słowa. Potem również spokojnie kładzie kredę do kieszeni. Spokojnie i powoli zaczynasz iść w kierunku najbliższej przecznicy zwyciężyłeś sam siebie. Alek był z natury odważny, lecz Rudy musiał się silnie przezwyciężać przy każdej robocie. Jego pierwsze wielkie nad sobą zwycięstwo było związane z napisem sloganu, tylko świnie siedzą w kinie. Na ulicy Rakowieckiej, na czerwonych cegłach koszar lotniczych, Rudy najpierw napisał slogan, a potem narysował dwie duże świnie siedzące w krzesłach. Ulica Rakowiecka jest dość ruchliwą ulicą. Była ulicą koszar lotniczych i koszar SS. Pisanie i rysowanie trwało parę minut. Była to jedna z najpierwszych prac Rudego. Rudy wykonał zadanie ponad normę, uzupełniając je własnym pomysłem. Ponieważ był dobrym rysownikiem, świnki wypadły pierwszorzędnie i przez dłuższy czas były tematem rozmów w mieście. Walka z kinami rozgorzała na dobre. Mały sabotaż kontra publiczka warszawska. Wydano specjalną ulotkę do młodzieży. Rozlepiono na ulicach powszechny śmiech wzbudzające obwieszczenie urzędowe szefa propagandy Olenbusza, w którym to obwieszczeniu Olenbusz Wzywa Polaków do uczęszczania do kin, jako że dochód z nich idzie na dozbrojenia armii niemieckiej. Gazowano niezliczoną ilość razy sale kinowe, powodowano w nich smrody, wybuchy i pożary. Bez skutku. Warszawa powtarzała slogan o świniach siedzących w kinie, śmiała się z olenbuszowskiego afisza, aprobowała wykurzanie gazami z filmów, ale publiczka warszawska nie dawała się zwyciężyć. Ku zdumieniu i irytacji komendy Wawra, właśnie w tych kinach, gdzie najczęściej przeprowadzano gazowanie, tłok był największy. Publiczka cisnęła się tam nie tylko, by oglądać film, ale także, by przeżyć sensację gazowania. Wreszcie na pomoc małemu sabotażowi przyszli hitlerowcy, urządzając któregoś dnia łapankę w salach kinowych. Kiedy i to także nie zmniejszyło frekwencji... Mały sabotaż uznał się za pokonanego i dał spokój kinom. Publiczka zwyciężyła. Do kin chodził co prawda ludek bardzo pośredniego gatunku, ale sprawiedliwość nakazuje stwierdzić, że gdy na ekranie pokazywała się już zbyt oczywista lipa propagandy niemieckiej, ten ludek gwizdał i tupał. Jednym z głównych zadań małego sabotażu było oddziaływanie na własne społeczeństwo. Przyprowadzanie do porządku kanali, uczenie ludzi o małym wyrobieniu obywatelskim rozumu, upowszechnianie haseł walki cywilnej. Zarówno akcja przeciw fotografom, jak i przeciwko kinom te właśnie cele miała do spełnienia. W pierwszej wybił się Alek, a w drugiej Rudy. Obaj zjednoczyli swoją pomysłowość i wysiłki w tak zwanej akcji przeciw Paprockiemu.